Siema. No to jesteśmy. Witamy. Cześć. Cześć. Witamy cię, ten jeden słuchaczu. Tak. tak. Pozdrawiamy eee... cię serdecznie, diabo. Tak. Nasza, tutaj... nasza jedyna słuchaczka. Napisz nam w komentarzu, zostaw łapkę w górę. Będziemy mieli całą jedną. Sprawdzajcie właśnie wyświetlenie ostatniego odcinka? Nie wrzucałem ostatniego odcinka. A, A to pewnie dlatego. Eee... Bo nie miałem włączonego mikrofonu, a nie chciałem się samemu tego nagrywać. Aha, no tak, no tak, pamiętam. <śmiech> Natomiast ja teraz pamiętam, żeby trzymać Hotkey'a, kiedy mówię. Okej, okay, a teraz masz włączony mikrofon? Tak. Okej. Okay. Wspaniale. Dobra, no to tak jak ustaliliśmy poza wizją, poza nasłuchem i poza Eterem, zaczynamy od Kapitan Marvel. No. Więc, no film Marvela jest fajny. Jak gdyby poszedłem do niego bez obejrzenia żadnych trailerów, bez obejrzenia żadnych wiadomości o tym filmie. Ja w sumie też nie widziałem żadnego trailera ani nic, ale to dlatego, że wydawał mi się zupełnie nieciekawy ten film. Zresztą znaczy, tak defaultowo. Widziałem stronę internetową, która była taka wzorowana na lata 80-90. Tak, bo akcja filmu dzieje się w 95 roku. Może dlatego. Ano mam wrażenie, że w ogóle kampania reklamowa przynajmniej w Polsce była o wiele słabsza niż tych poprzednich filmów. Myślę, no, że ludzie nie chcieli ryzykować wiesz, inwestowania w film, który miał szansę się nie zwrócić, bo wiesz, kobiety. Kobiety, bohaterowie, kto to wymyślił? Jeszcze w naszym polskim kraju, no to już w ogóle. W sumie wydaje mi się, że też Captain Marvel nie jest aż tak znaną postacią tak naprawdę, żeby... Znaczy, jeżeli śledzisz do... komiksy... To no tak, jak teraz... śledzisz komiksy, ale filmy są robione raczej dla tych ludzi, którzy nie śledzą komiksów. No, no nie. Rację. Aczkolwiek z tego, co słyszałem, jak rozmawiałem z ludźmi, to bardzo ich zniechęcały trailery, które praktycznie pokazywały zupełnie inny film. Aha. A tutaj dostajesz tak naprawdę taki, wiesz, fakt, że Origin Story, ale zrobiony tak fajnie z sensem, wiesz. Postać jest dobrze napisana przede wszystkim. Postać Miss Marvel i Samuela L. Jacksona, czyli Nicka Furiego, są naprawdę świetnie napisane, świetnie się y, zazębiają. W świetna synergia jest pomiędzy tymi dwom, dwojgiem aktorów. A tam jest młody Nick Fury, tak? Tak, którego gra o, Samuela tak, no. L. Jacksona, Tak, jest odmłodzony, aczkolwiek widać te lata na karku chociażby w scenach, kiedy Samuela Jackson biega. No, bo, coś. Wiesz, Takie 40... cięcia po 100 metrów, żeby wiesz, nie musiał się 40... długo grać. Tak, nie, chodzi o to, że wiesz, 40-latek jak się porusza, bo Nick Fury tam ma około 40 lat, no to porusza się no, jak normalny człowiek, a jak, się, jak biegnie dziadek, to tak wiesz, z lekkim przykurczem i tak wiesz, jakby chciała, nie tak. wiem, nie? No i właśnie widać to widać w tych scenach, bo samoręczek tam, widocznie sam musiał grać. Mhm. I widać po prostu takiego 40-latka, który biega jak 70-latek. Tak, Właściwie bardziej truchta niż biega. No tak. Aczkolwiek bez zaskoczeń typowe, wiesz, marwelowskie kino, dużo wybuchów, dużo jakichś tam efektów specjalnych. Fajnie, że idą tą drogą, którą zaprezentowali w Antmenie, że ci bohaterowie już nie ratują całego świata w solowych filmach. Tylko po prostu tam zajmują się jakimś fragmentem Ameryki. To jest zazwyczaj jedno miasto zamieszane i cała intryga dotyczy tak naprawdę tylko jednego miasta, a nie niszczycieli światów. I... No dobra, to Ragnarok niszczy światy, ale... Nie jestem na bieżąco z filmami Marvela, to ten mógłbym obejrzeć. Nie ma tam Ta, jakichś... On, nie ma praktycznie... on ma praktycznie zerowe wejście tam. Musisz tylko wiedzieć, kim jest Nick Fury, nie? No to, to Agad wiem no to fajno. No, i ten film fajnie. Znaczy, wiele zastrzeżeń mam do tego filmu, które robią taki foreshadowing w stosunku do poprzednich części. Tam, o, jest wytłumaczone, jak Nick Fury stracił oko, jest wytłumaczone, skąd się wzięła nazwa Avengers i tak dalej, i tak dalej. Aha. I to jest strasznie słabe, mogli sobie to darować, ale też nie ma tego tak dużo, żeby, żeby hmm. mieć zły, zły odbiór filmu, nie? Okay, no ja, to ja daję łapkę w górę. To jest bardzo dobry film. Jeśli chodzi o kino super bohaterskie kobiece, to wyprzedza lata świetne Wonder Woman. O. Nie ma. Wiec. A powiedz mi, nie dłuży się ten film, bo tak patrzę, on ma ponad dwie godziny. On ma dwie godziny, aczkolwiek jakoś tak... no jest. Jak, jak to na Marvela? Wszystkie marwele mają około dwóch godzin i ogląda się to w miarę szybko. Ta fabuła nie ma takich dużych fabularnych, nie ma jakichś tam niepotrzebnych ujęć. Wszystko jest tak skrojone na miarę, nie? Oczywiście idziesz na ten film i wyłączasz mózg, bo inaczej nie rady, ale. Zostawia cię z takim dobrym filmem i jakimś tam fajnym morałem, który jest. Nie odgórnie, ale wiesz, zostawia ci taki myśl, że wow, fajnie. No okej, okay, okej. Okay. No. Może spróbuję. <grych> chciałbym taki kolejny odmurzacz w stylu jak było Ghost in the Shell ostatnio. Alita. To mi się tak fajnie oglądało. Alita jest bardzo przyjemna do oglądania, bardzo się zgodzę z tym, że myślę, że ona ma taką, hmm, jest tam niby dużo wątków, ale fabuła jest bardzo łatwo wyjaśniona. No i sam film jest bardzo taki cukierkowy dla oczu, w sensie nie, że jest cukierkowy jako taki, tylko jest po prostu przyjemny do oglądania. Taki okay. Ejkeni, o to nie chodziło. No. Sprawdzam właśnie. Też ciekawe. Mm -hmm. Jak to jest? To jest animacja w końcu czy nie, to? Nie, znaczy, to film jest... No tak pół na pół trochę. No jest, jest bardzo podobnego podobne do Ghost in, in the Shell. Znaczy ja nie widziałem, ale kolega opowiadał. Mm -hmm. że ale jest... oczy i powiększyli, nie? No, po ale tylko jej. Tylko jej, Przy czym w stosunku do trailerów i tak wydaje mi się, że ma mniejsze w screenach filmowych. Bo w trailerze zajmowały praktycznie połowę twarzy, a tutaj już tylko jedną trzecią, więc. Wzięli a, feedback po pierwszym trailerze. To dobrze, bo to jeszcze nieprzyjemnie się patrzy na to. Ale te mniejsze to. Bo chyba widzę te jakieś screeny z tego, to faktycznie wyglądają niebo lepiej. Dobra, no to. To to jest bardziej odmurzacz w moim stylu, bym powiedział. A, czy wiesz, no i ja ogólnie bardzo propsuję Capitan Marvel, bo jest bardzo dobrym solowym filmem. Bardzo mhm. fajnie się wpisuje w cały ten kanon Marvela, no i dawno nie widziałem filmów science fiction, nie? Więc jakikolwiek film dziejący się w kosmosie, to ja propsuję. Dobrze. Brzmi spoko, no. Ogólnie. Hmm. Hmm. A jeżeli chcesz następny odmóżdżacz i masz Netflixa, to polecam no. ci miniserial, antologię odcinkowo Miłość, Śmierć i Roboty. Mam to cały czas ustawione na tym, żeby zacząć to oglądać i jakoś nie mogę się przewozać. Nawet zacząłem oglądać Umbrella Academy, a to jakoś tak nie, wiem, nie trafia moment, kiedy chciałbym coś takiego obejrzeć. Nie, no Umbrella Academy to strasznie słaby, słaby serial. Ja znaczy wiesz to ten... ja obejrzałem Umbrella jeden odcinek i zacząłem drugi i wydaje mi się, że może być spoko, ale tak żeby się wypowiedzieć to wiesz, ciężko, nie? To czy ja ogólnie miałem taki problem, że nie wiem czy to jest wina już samego z tego serialu, czy jest wina wszystkich masowych produkcji Netflixa. Ale mhm. oglądałem mniej więcej równolegle Umbrella Academy z Pani Schere, z Daredevilem trzecim mhm. sezonem. I w pewnym momencie te seriale zaczęły mi się mieszać, bo montaż, sposób pracy kamery, wszystko było takie same w wszystkich trzech serialach. Mhm. I w efekcie czego no, miałem taki lekki dysonans. nie? Może oglądasz za dużo seriali naraz po prostu. Ale wiesz, no... Myk jest taki, że kiedy oglądam dwa seriale, które są kręcone w różny sposób, mm -hmm. to nie mam tego problemu, bo wiesz, nie przenika mi się to. A tutaj masz te, ten sam ruch kamery, te same triki montażowe, ten sam filtr nałożony na wideo mm -hmm. i to po prostu bardzo mnie zniechęciło. Poza tym fabuła Umbrella Academy jest, e, krótko mówiąc, dosyć zdupiona. Nie, nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, ale z każdą osobą, z którą rozmawiałem, to wszyscy są jednogłośnie stwierdzeni, że całego, całej fabuły by nie było, gdyby po prostu bohaterowie w pewnym momencie usiedli na dupie i pogadali. rozmawiali ze sobą. Tak, tak to jak te tak, komedie romantyczne. W komediach romantycznych zawsze jest ten. Plo to, że ludzie ze sobą nie rozmawiają i jest jakieś nieporozumienie, rozpierdala się wszystko i potem muszą to wszystko składać. Tak, tak. Dlatego każdy to taki można film... byłoby rozwiązać w 20 minut pod warunkiem, żeby to ustali między sobą. No właśnie. Znaczy, ja rozumiem, że w niektórych filmach to, to aż bardzo boli, ale w serialu Umbrella Academy masz wrażenie, że każdy kolejny odcinek jest bez sensu, bo hmm. wystarczyłoby, żeby postacie... Sekundę. Sekundę, e, nagły, nagły atak telefoniczny. E, rozmawiajcie, ja dołączę za moment. Po Spoko, pozdrów mamy. No i wrażenie jest takie, że wiesz, że gdyby pod koniec poprzedniego odcinka wszyscy usiedli i, i pogadali, to skończyłaby się fabuła, nie? Rozumiem. Kurczę, zaskakuje mnie, nie wiem, czy zauważyłeś, że był strasznie ten serial reklamowany właśnie, w odróżnieniu do Mister do Marvel czy ten Captain Marvel. Czy Netflix tutaj chyba za dużo pieniędzy w to wtopił, żeby odpuścić, nie? No możliwe, no bo w, w, w, i w zasadzie Ellen Page Poza to tym, zasadzie, i tak. tam po Polsce jeździła i... Co, co nie... właśnie tyczy samej Ellen Page, to jej postać jest tak kurewsko zła. Co, co, co bardzo kontrastuje z jej wywiadami, gdzie uważa, że zagrała super i w ogóle znaczy, nie, wiesz, ona jako aktorka zagrała naprawdę super, ale jej postać była tak irytująca tak, wiesz roszczeniowa, nic tylko w lui zajebać hmm. zgadzam to jest na podstawie komiksu, nie? <śmiech> tak, to jest na podstawie komiksu stworzonego przez wokalistę My Chemical Romance nie myślisz, że komiks by bardziej ludziom podszedł niż to? Nie wiem, nie czytałem. Hmm. To może komiks sprawdzę. E, tak, e, nie wiem, Umbrella Academy, tak jak mogę powiedzieć po pierwszym odcinku, mam wrażenie, że są strasznie nielubialne postacie, że postaci mają taki straszny... One mają być takie quirky i takie bardzo zdefiniowane przez jakąś cechę konkretną. Na przykład ten ta laska, która jest numer 7, ma, jest zdefiniowana przez to, że jest beznadziejna. Jest tak, typ to jest właśnie Page. No, no, właśnie. Ten typ, ten typ który non-stop bierze prochy, jest zdefiniowany przez to, że bierze prochy. A akurat z nim się bym wstrzymał, ponieważ on ma chyba najlepszy redemption mm -hmm. No znaczy, i. okej, okay, to, to mnie przynajmniej trochę zachęca, bo póki co jest po prostu pierdolnięty. I jemu warto dać <laughs> Okej. Okay. No nie wiem, ale no, takie... Dość płaskie się wydają te postacie. No i ten e, numer. Ależ, ten, ten dzieciak, który się pojawia, tak. e, on jest taki strasznie nielubialny, przez to, jak się zachowuje, też. Tak, aczkolwiek tutaj mm, jak gdyby trzeba dać propsy dla tego aktora, który no. tam ma, nie wiem, 15 lat i musi sobie radzić. Nie, nie, to nie, nie jest tak, że on źle gra, tylko po prostu chodzi mi o to, jak jest napisana ta postać. Tak, nie? tak, ale wiesz, to jest tak samo jak na przykład z y, Jeffreyem Barafionem z Grotron, nie? Jak gdyby e, postać... Dwie, to, jest, to jest taki kurdupel, który jest Blondynny? Nie, nie, to jest ten synek, którego wszyscy nienawidzili. Jeffrey... Taki mały e, taki sadysta. Młody, młody sadysta, który tam... No tak, no taki kurdupel blondynek raczej znaczy, kurdupel w plondynek to ty mówisz o Peteru Dinklage'u i tym. Nie, nie, pisałem Joffrey, Game of Thrones i to jest to tam, taki typ w koronie. Tak, właśnie No, on. To, on, no. I to, też to on, Aktor tak. naprawdę udźwignął tą rolę takiego małego skurwysynka, a wiesz, dał radę, nie, bo znienawidzić postać jest naprawdę trudno. Nie no, pewnie. Jak postać jest zagrana dobrze, to jest zagrana dobrze i nie ma tutaj w ogóle żadnych wątów do aktorów. Ogólnie tam w Umbrella Akademii aktorzy wydają mi się całkiem spoko, tylko po prostu bo to jest kwestia scenariusza, że są napisane tak, że są takie... I to jest to, co powiedziałem. Tak naprawdę całe, wiesz, całe zdefiniowanie tych postaci wynika z tego, że wiesz, a nie rozmawiamy ze sobą, a koniec. A i strasznie denerwująca jest postać tego typa, który jest Batmanem, praktycznie. Na, na, na, na, na, na, na, na, tak. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tak, ale wiesz, o kogo mi chodzi, tego typa, co rzuca nożami. Tak. A, ten i jest człowiek i... Batman no, prostu Teraz będzie mały spoiler, ale Cliffhanger na końcu z serialu powoduje, że nie, nie będę go kontrolować. Cliffhanger? Ale... Jak ja nienawidzę tego. Jest Cliffhanger, ale nie, to nie jest wina scenarzystów, to jest wina twórcy komiksu, który Aha. skończył tam drugi tom komiksu i stwierdził, że dalej mu się nie chce. I... A, no no to... Tak, Interne. właśnie, teraz czytam, że on znowu dopiero ten. Jakoś w październiku no. zeszłego roku. Netflix mu zapłacił, to wznowił, nie? No, no oczywiście. Wiesz, więcej niż jedna osoba kupiła jego komiks, bo wcześniej nikt nigdy nie słyszał oczywiście o tym komiksie, był bardzo niszowy. Co jest też kierunkiem, jaki pewnie obrał Netflix po tym, jak stracił licencję na Marvelę. No cóż. Więc jest nadzieja, że moje ukochane Rad Queens ujrzy dzienne komiks. Hmm. Znaczy, znaczy, jako spoko. serial, serial aktorski. A, właśnie wiem, pytać, czy. coś było ogłoszone coś? Czy, czy po prostu Nie, ma, ja masz, zresztą, ja, że będzie. Ja, ja mam tylko nadzieję, że po sukcesie teraz filmów kobiecych, filmów superbohaterskich i tym, że Netflix stracił licencję na komiksy Marvela, to spojrzy przychylniej na Rad Queens i na Fantazy. Hmm. Jest szansa. Dobra, a jak już mówimy o e, e, takich. So znaczy, czekaj. Słuchaj, czy powiedziałeś o tym miłość, śmierci roboty? Nie. No to mów. Dobra, szybkie przeskoczenie, czekaj, robię nowego tam stampa. Okej, okay, miłość, śmierci i roboty. To jest 18-odcinkowa antologia krótkich filmów, krótkometrażowych filmów animowanych. Mhm. Każdy odcinek jest tworzony przez inne studio animacyjne. Jest też platycz image z Polski. O, wszystkie w jakiś sposób, jak to w antologiach, y, mają jeden z trzech tematów w sobie, czyli miłość, śmierć albo roboty. Najdłuższy odcinek miał 17 minut, najkrótszy miał 5,5 bodajże. Mhm. Tak więc idzie to łyknąć w jeden dzień pomysły są, no jak to w antologiach, są różne. Jedne są genialne, inne są genialnie wykonane, a jeszcze inne są po prostu słabe. Czy czy to robione przez Polaków jest gdzieś tak w środku stawki? No to przynajmniej nie są najgorsze. E, ale to... Hmm. Ja słyszałem, że w sumie spoko jest ten... Jak ale faktycznie, że są róż, różnego poziomu też. Ale że ogólnie, ogólnie polecasz? W sumie? Tak, jak najbardziej. Ym, okay. Są zrobione naprawdę na wysokim poziomie. Praktycznie większa połowa wygląda jak y, cutscenki z jakichś gier albo mm -hmm. z jakichś filmów. Już pierwszy odcinek, y, w którym. Y, dobra, zaspoileruję trochę. Y, w pierwszym odcinku mamy niedaleką przyszłość, znaczy właściwie niedaleką przyszłość, taki cyberpunk, w którym takim nowym sportem są walki potworów w sensie genetycznie zmodyfikowanych istot, które tam mhm. walczą a kierują nimi poprzez myśli zawodnicy, nie? Mhm. I po prostu no, po wstępie do tego, do tej walki ja miałem ochotę po prostu wziąć pada i wczuć się w jednego z potworów, nie? Mm -hmm. No to brzmi całkiem dobrze. Powiedz mi, te wszystkie odcinki są animacje, czy są też krótkometrażówki filmowane? Mm, jest jeden, który jest półanimacją, w sensie są tam aktorzy, aczkolwiek mieszają się z elementami. Z screenem. Tak, ale to jest tylko jedna, jedna część z 18. Wszystkie pozostałe tak, są od początku do końca generowane komputerowo. Ten odcinek, o którym mówiłeś, to ten z takim wilkołakiem na tym? Nie, ten, o którym mówiłem, to jest odcinek pierwszy, on się tam nazywał. Sony Have Return, bodajże. Mhm. Zaraz znajdę jakiś screena z tego. No i jest też jeden odcinek robiony ta w ten sam sposób jak Spider Verse. Prawdopodobnie jest to studio animacyjne. To samo wykorzystało, po prostu już stworzony silnik i przerobiło. Aha. No jasna sprawa, nie. No, w sumie czemu nie? O, znalazłem już wrzucę. Dobra... Zobaczmy, zobaczmy. O ten. o! ten to wygląda jak taki spin z cyberpunka. Mm -hmm. Trochę tak, ale też w sumie... No, tak. Taki... E, okładka podręcznika, coś tam. O! Ciekawostką jest coś, co teraz znalazłem, a mianowicie producentem wykonawczym był David Fincher. No. Całego serialu. No to, e, chcesz coś jeszcze opowiedzieć o tym? Tak. Okej. Okay. Odcinek drugi był najlepszy, według mnie. Najzabawniejszy. Mm -hmm. I nazywał się Three robots Kropka. Ok. Okej, dobra. E, no to jak już e, mówiliśmy o e, ciekawych e, twórcach, to ja ostatnio miałem ochotę na filmy o zombie i obejrzałem trzy, aczkolwiek ja jestem ogólnie fanem filmów o zombie tych złych też bo po prostu mnie bawią ale ogólnie ostatnio obejrzałem trzy i to były Zombieland Day of the Dead Bloodline i World War Z i każdy z tych filmów jest o zombie każdy z tych filmów jakby zakłada co innego i tylko jeden z nich jest dobry. I najlepszym, w sumie tak jak oglądałem tych filmów już trochę, ale z takich nowoczesnych filmów o zombie, to nadal jednym z najlepszych, jaki ja znam, jest Zombieland. Zombieland to jest komedia o zombie, gdzie po prostu mamy głównego bohatera, który jest takim trochę życiowym nie dojdą, ale wykminił jakieś zasady tego, jak postępować, żeby nie dać się zeżreć? I no, generalnie mamy po prostu historię w świecie ogarniętym przez zombie. Jest to komedia 100%, zombie są absolutnie takie przerysowane. Na przykład, nie wiem, w takich typowych filmach o zombie, zombie robią tylko ee, i potrafią iść do przodu i gryźć. E, tutaj zombie na przykład potrafią schować się w kiblu, albo wejść pod drabinie, albo nie wiem... Uśmiechnąć się do ciebie, jak, wi jak widzą, że się wypierdoliłeś i zaraz cię zeżrą, i tak dalej, i tak dalej. I aczkolwiek, ten film nie... no? aczkolwiek tą wizję tych bezmózgich zombie stworzył John Romero, nie? Szulka, nie, no wiadomo, zresztą, ale o Johnnie Romero w ogóle będę mówił jeszcze chwilę potem, okay. bo tu jest ważna, ważna przejściówka. Generalnie. Są... Nie, nie, spoko, spoko. Zombie Land ogólnie bardzo polecam. Nawet jeśli się nie lubi takich filmów o zombie, to nie jest w ogóle horror, tak gdyby ktoś się zastanawiał. To jest po prostu dobry film akcji przy okazji o zombie. Została zapowiedziana druga część. Tak, słyszałem po, o tym, natomiast nic jeszcze nie widziałem. Naprawdę e, ten z... bardzo lubię film Zombie Land, dobrze go wspominam. Eisenberg tak. w Polsce, że tam grał nie? Eisenberg i Ben Harrison. Eee, mm, nie, Eisenberg... Zuckerberg. Aha. Eee, no. A, no, chyba chyba tak, chyba masz prac. No. Eee, w każdym razie, po zupełnie drugiej stronie e, tego, czyli tak, zupełnie z kijem w tyłku i udając, że ma się jakieś takie poważną fabułę do opowiedzenia jest World War Z. Gdzie gra, OEZ, jak się nazywał ten typo? Główną, główny bohater War... Brat A, Brat Pitt, no właśnie. Ten cholernik. Ten film z kolei opowiada też o apokalipsie zombie, dokładnie o jej samym początku i o tym, jak specjalny, specjalny agent, który został... który już jest jakby emerytowanym specjalnym agentem, jest zmuszony do tego, żeby inwestigatować sprawę, żeby uratować świat. I... Sam film zrealizowany jest dobrze. Brad Pitt gra w porządku, ale co powoduje, że ten film jest okropnie Okropnie... Znaczy może nie okropnie, ale nie jest... Pod koniec filmu nie jest taki... Jak się mówi enjoyable po polsku? Taki przyjemny po prostu jest to, że przez całą poważną fabułę mamy poważne rzeczy, a... Twist fabularny jest taki wyjęty z tyłka strasznie. W sensie są to nie jest tak, że, że to jest jakieś rzecz, a nie wiedzieliście zupełnie o tym i nie mogliście o tym wiedzieć i to jest twist? Nie, ten twist jest tak jakby zapowiadany przez cały film, ale pokusząc się o spoiler, kiedy próbujesz, kiedy film próbuje mi zrobić taką mm, e, jak się mówi, naukowe wyjaśnienie tego, co zombie robią i potem serwuje taki absolutny debilizm, to, to po prostu nie, nie działa dobrze. Ech, tak jakby cały film stara się być poważny i naukowy, gdy twist jest zupełnie naukowy i no poważny może nadal jest, ale jest zupełnie naukowy i przez to cały film jest taki to naprawdę no, chodziło, no, cały tak, to czas jest... o to? Dobrą i złą wiadomość. No, Od której zacząć? Eee... Nie, muszę, muszę zacząć od złej. Dawaj złą. Kręcą dwójkę. Świetnie. A dobra wiadomość, za no. reżyserię będzie odpowiadał tym razem wspomniany już wcześniej David Fincher. O, to ciekawe, to ciekawe. Myślisz, no. że uda mu się to podnieść z kolon? Czy... Ciężko. Jeśli, jeśli założenie, bo jakby twist e, fabularny w World War Z polega na tym, co, co jest jakby esencją tego, jak zombie działają w tym świecie. Więc jeśli one nadal będą w ten sposób działały, to trochę nie rozumiem potrzeby robienia dwójki. To jest takie... Znaczy, mi... Nie widziałem wiecie. filmu o War ale no. on mi się zawsze kojarzył z tymi wszystkimi tandetnymi serialami. Jak... Właśnie, Washington. szczerze mówiąc... Hmm... Ja nie oglądałem za bardzo The Walking Dead. To jest mój problem też. Ale grałem w grę. <grych> ja on, też nie oglądałem Walking Dead. On może się trochę tak kojarzyć, ale to, to nie jest taki film o zombie klasy B, tylko faktycznie przynajmniej można powiedzieć, że starali się zrobić coś takiego poważniejszego, historię trochę wiadomo, taką dramatyczną właśnie jak The Walking Dead, ale też spróbowali podejść do tego technicznie jakby, jak te zombie by działały i w ogóle. No, ale to tak, znaczy, nie wiem, czy chcecie spoiler po prostu. Czy planujecie oglądać ten film? Albo nie. coś? Ogólnie Lecz jest nie. tak, przez cały film, to, to jest spoiler popularny. On w sensie tak jakby, no nie psuje oglądania filmu, ale jest wyjaśnieniem po prostu tego, co się dzieje. Przez cały, przez cały film, przy okazji podróży głównego bohatera przez cały świat widzimy, że zombie atakują wszystko, co usłyszą, że tak powiem, bo one są chyba ślepe, Ata rzucają się na dźwięk, chyba że z jakiegoś powodu omijają niektórych ludzi. I na przykład, nie wiem, jest pierwsza osoba, którą ominęli, to był jakiś żołnierz, który utykał. Potem kolejna, kolejna rzecz ominęli taka gigantyczna fala zombie, nie wiem, coś jak 200, 200 sztuk, Omijało lecąca taką rzeką po prostu przez ulicę, ominęła dzie dzieciaka, który stał na środku, gdzieś tam, nie wiem, w jakiejś Palestynie czy w czymś. I główny bohater to obserwuje i widzi, że coś powoduje, że niektóre, niektóre osoby są omijane po prostu przez zombie. I generalnie twist fabularny jest taki, że wirus, który infekuje... Nie mów! Czy, nie mówić? Nie mów. Dobra. Ja nie mówię. Okej, to nie mówię. mówię. Okay, Trzeba być Ale... Okej, okay, dobra. No to, to, to nie był spoiler, jakby co, póki co. Napisz mi na privie, Dobra. <grych> <grych> no oglądała jestem... E, dobra, napiszę ci dobra. potem po prostu. Dobra. A, jest jeszcze jedna rzecz. E, właśnie ten... E, Romero, o którym wspomniałeś wcześniej, zrobił e, parę filmów, tam e, Night of the Dead, e, ten e, Dawn of the Dead i Day of the Dead, między innymi. Tak jest. I to był 85. rok, z tego co pamiętam, mniej więcej? Jeżeli dobrze pamiętam, e, Night of the Dead działa się w supermarkecie. E, być może. W każdym razie chodzi konkretnie o Day of the Dead. To jest jego film, tam około 85. rok. Potem w 2008 zrobili jego remake, który nie wiem, nie oglądałem. Ale potem w 2018 zrobili jeszcze jeden, który nazywa się Day of the Dead Bloodline. Eee, I ten film jest tak kurwa zły, tak okropny, tak bezsensownie zrobiony, że absolutnie nie wiem dlaczego ktokolwiek próbował. W sensie ten film z 85 roku z... No, można powiedzieć niezbyt e, niezbyt e, niesamowitymi efektami specjalnymi nadal jest dużo lepszy niż ten jego e, remake który jest po prostu głupi głupie rzeczy dzieją się wszędzie w sensie w momencie kiedy ktoś jest gryziony o, e, przez zombie eksploduje krwią, w sensie dosłownie krew z niego eksploduje za każdym jebanym razem ludzie są tam głupi postacie są zupełnie nielubialne, zachowują się jak kompletne deblony i w ogóle nic w tym filmie nie ma sensu. I, A, jest na, jest na Netflixie, gdyby ktoś z jakiegoś powodu jeszcze chciał go zobaczyć, ale serdecznie, kurwa, nie polecam Day of the Dead Bloodline. I faktycznie próbowali jakby zawrzeć zawartość oryginalnego Day of the Dead, bo oryginalna fabuła Day of the Dead polega na tym, że tam badaj jest była apokalipsa zombie, wiadomo, w ośrodku badawczym jeden typ znalazł zombie, który zachował resztki bycia człowiekiem, w sensie, no, nie wiadomo, nie, nie, nie jest tam stuprocentowo człowiekiem, nadal gryzie ludzi, ale potrafi dukać, tak jakby du dukać pojedyncze słowa, potrafi wykonywać jakieś gesty, brać używać przedmiotów i tak I tutaj starali się to zachować, ale to jest tak absolutnie głupie i po prostu, no, no nie da się tego oglądać. Są takie złe filmy, które po prostu dobrze się ogląda, jak na przykład Jason X, ale Day of the Dead Bloodline serdecznie kurwa nie polecam. To jest tak okropny film o zombie. Za to najlepszym filmem o zombie, jaki przychodzimy do głowy, to jest Shaun of the Dead. Shaun of the Dead jest jednym z lepszych, to tak, jestem w y stanie się zgodzić. Nie wiem, nie wiem czy na Ryan. pewno najlepszym, tak, ale, ale jest na pewno jednym z lepszych. I to też jest komedia. I mam wrażenie, że po prostu filmy o zombie lepiej działają jako komedię. Tak, Bielał, ty kojarzysz? Shaun of the Dead? Tak, kojarzę. Z tych filmów, które podaliście, on to kojarzy tylko, że oglądałem Zombieland, ale to było dawno. No. Tak. E... Shaun of the Dead opowiada no. o dwóch gościach, którzy w przeddzień apokalipsy z zombie się tak najebali, że... Kiedy nie zauważyli, nawet, że, że była apokalipsa. Mówi, że cała ludzkość została zamieniona w żywe trupy i na No nie cała, się, ale większość. I A, starają to, co... się przetrwać. to już mi coś mówi, ale, ale chyba nie widziałem. Tak, ale to jest też bardzo dobry film i jednocześnie jest świetną parodią filmu o zombie i bardzo dobrym film. filmem o zombie. Tak. No to e... ten może obejrzeć e, Polecam. Naprawdę to jest solidna rzecz. Okej, okay, czy mamy jeszcze coś filmowo-serialowego, co, o czym chcielibyście powiedzieć? Filmowo-serialowego... Ja nie mam. Bo jeśli nie, to chyba nie. zostają nam giereczki. I komiksy. komiksy. A, i komiksy, masz rację. No chyba, żeby takie przejście z filmów do gier, to mogę o tej The lub coś powiedzieć. Okay. No to... Rzucaj. A więc, ja jestem osobą, która wszelakie informacje o RPG-ach mówionych, tych mm -hmm. gadanych, pobiera z jednego konkretnego źródła jest to kanał Baniaka, o którym już chyba Aha. kiedyś wspominałem nawet. Jasne, jasne. I teraz, po tym jak skończył swoją serię o Warhammerze, to z tego co kojarzy, chyba otrzymał od kogoś podręcznik do Tales from the Loop. I są to sesje, które wrzuca na bieżąco po Warhammerze, czyli są dostępne nie tylko dla jego patronów, ale dla wszystkich. Oh. Um, czym jest Tales from the Loop? Tales from the Loop jest um, podręcznikiem mówiącym o latach jakby 80. Mm -hmm. Troszkę jakby Stranger Things. Gracze wcielają się w rolę dzieci w ogóle. Aha. Co już jest ciekawym sposobem na grę. Fajnie się ogląda, jak właśnie dorosłe chłopy po 40 lat, czy 30 udają właśnie dzieciaki w latach, kiedy oni się sami wychowywali. Aha. Jest to świat okay, trochę dobra. jakby właśnie, jakby to powiedzieć, Są to, jakby inaczej poszła trochę przyszłość w trochę inną e, stronę. Jest e, chyba to słowo, którego szukasz, to jest retrofuturyzm. Tak mi się eee, bo ja właśnie widzę... Mm, Jakbym znał jego znaczenie to pewnie bym przyznał znał ci rację więc... to jest, e, kiedy masz przyszłość, ale ona wygląda tak, jak wyobrażali ją sobie w latach 90 -tych, 80 -tych. tak, tak, no taki powrót do przyszłości o, po no, no coś takiego właśnie Tak. tak to e, oni właśnie też właśnie tam. to jest from the loop i one są piękne i mam, mam kilka na dysku nawet, nie wiedząc o tym tak, są fajne. E są tam jakieś takie źródła mocy, które tam niby się unoszą, mhm. e tak, którzy ludzie są odcięci pod tym, jak gdzieś coś eksplodowało. Gdzie zrobiliśmy e błąd, ja się e pytam. Co nie? Gdzie jako ludzkość zrobiliśmy błąd? Co I to z... jest świetne. Co spierdolimy? Świetne, no. Jak wygląda ten system rozgrywki? On jest fajny, bo on łączy właśnie tego typu Stranger Things, znaczy no tak Stranger Things właśnie łączy taki powrót do przyszłości z trochę właśnie horrorem, takim trochę ktulowym, bo nie wiadomo mhm. o co chodzi do końca. Wszystko jest świetnie jeszcze nakręcone tym, że bohaterowie graczy są dziećmi. No to też wiadomo, że oni inaczej odbierają to, co się dzieje no tak, w rzeczywistości. Także sami gracze słysząc powiedzmy, to nie będzie was spoiler, bo to początek pierwszej sesji, że niektóre zwierzęta mówią, nie wiedzą, czy że po prostu sobie to wmawiają, czy, czy jako ich postacie, czy faktycznie mhm. mają się zachować, jakby słyszeli te głosy, co doprowadza do wielu komicznych sytuacji. No tak. Sam system jest ciekawy... Takich na przykład szczególików. Każdy z graczy ma jakiś swój przedmiot przypisany do gracza, który daje mu bonusy do rzutu. W przypadku dzieci to może być na przykład odtwarzacz kaset, taki wiecie, walkman. aha Albo plakietka przewodniczący klasy, który daje mu jakieś plusy do charyzmy. Mhm. Sami gracze sobie to wybierają. Aha, to spoko, spoko, brzmi fajnie. Sam system jest bardzo prosty, opiera się na rzutach kostkami K6, gdzie tylko szóstki są sukcesami, ale właśnie dodając wszystkie bonusy od właśnie tych plakietek, od uzasadnienia gracza, co on tam robi, czy wykorzystuje swoją dumę. Duma to są na przykład takie też świetne rzeczy w stylu ktoś na przykład w jednej sesji oszukał rodziców i teraz jest dumny z tego, że on potrafi oszukiwać dorosłych teraz ja właśnie, jak próbuję coś podobnego zrobić w przyszłości, on wykorzystuje swoją dumę, że on już wie, że tak potrafi. Hmm. I za to dostaje też dodatkowe kości. Brzmi, brzmi fajnie? Brzmi bardzo fajnie. W podręczniku głównym są zawarte cztery przygody i tutaj nie wiem, ponieważ ta podręcznika nie posiadam, czy przypadkiem baniak ich właśnie nie prowadzi. Więc jeśli ktoś chciałby zagrać w ten system, to jako gracz, to może nie powinien tak oglądać tych sesji. Mhm. Ale jeśli ktoś chce poprowadzić znajomym czy coś, to bardzo polecam. No, to brzmi, brzmi fajnie naprawdę. Co mi okazji, O, jeszcze przy... jest jedna świetna rzecz. Pozwól, że jeszcze dokończę. Eee, na przykład, nie wiem czy to jest wpisane w podręcznik, czy to Banek wymyślił. Każdy z bohaterów graczy ma swoją piosenkę. Czyli jak robi coś epickiego, to w tym momencie mhm. wrzuca się tą piosenkę właśnie gdzieś w tlenie, żeby sobie leciała. I to są właśnie A. jakieś takie hity z tamtych lat w stylu, nie wiem, Neverending Story. A. Ktoś sobie o, wybrał, o, o. ktoś sobie wybrał Guns N' Roses. Co też nadaje świetnego klimatu. Mm -hmm. brzmi, brzmi, dobrze. Co mi przypomina, że już 23 kwietnia jest premiera polskiej wersji Dungeons and Dragons 5 edycji. Mhm. No, jako osoba grająca w młotka, to mnie to tak może nie za bardzo. A dużo się różni ta ten, ta piąta edycja od tego, co było wcześniej. Prowadzę faktycznie zmiany. Praktycznie zaorali całą mechanikę i słożyli ją od nowa. O! Polecam. Jest to może D &D mi się właśnie spodoba. Jest prosta intuicyjna i nie masz miliona case'ów. What if? które dają pola do męczkinizmu. No. no to jest to zachęcające. Męczkinizm niestety jest troszeczkę denerwujący w takich, tego typu grach, gdzie powinieneś się wczuć w temat, a nie po prostu napierdalać. Jak najmocniej. Chcesz się bawić się w Excela. No. Właśnie, bo może wyjdę na głupie co konkretnie oznacza to sformułowanie manczkinizmu? Um. Nadwykorzystywanie zasad. Aha, aha. W sensie, Krzysiu kiedyś podał bardzo fajną definicję manczkinizmu. Otóż w podręczniku budowniczych twierdz do trzeciej edycji D&D jest napisane, że każdy właściciel zamku ma bonus plus trzy do charyzmy, mhm. a zamek jesteś w stanie kupić u każdego ślusarza za jedną sztukę srebra. Aha, aha, aha, czyli takie z dupy nagle masz plus do charyzmy, bo zapłaciłeś komuś... No, no, rozumiem. Bo kupiłeś zamek do drzwi, a przecież w podręczniku, którego nikt nie posiada i nikt nie czytał, jest napisane, że masz taki bonus. No tak. E gen generalnie... E no to jest takie, zamiast, powiedzmy, że jeśli grasz w RPG i twoja postać, nie wiem, jest wojownikiem, to stwierdzasz, że teraz przez trzy godziny będziesz chodził do, ten, do na jakieś super słabe potworki i bił je, żeby, bo to jest naj, najwydajniejszy sposób na zarabianie pieniędzy, bo zabijasz je jednym uderzeniem, Potem za te wszystkie pieniądze zrobione przez trzy godziny bierzesz mieć i idziesz na ostatniego bossa. Czy ja bym raczy... To jest raczej grind, ja bym powiedział, że masz 3 no jest No to jest grind, ale to też jest, bo to jest naj... jakby używanie, nie wczuwanie się w grę, tylko robienie wszystkiego, minmaxowanie. O, może Pan mechanizm. Znaczy tak. Mechanizm. jest podmechanizm. Ja manczki nie zawsze odbierałem jako wyszukiwanie zasad, i interpretacja jest w taki sposób, żeby były korzystne dla ciebie. Znaczy, to tak, to też na pewno. Aczkolwiek Mączkin z tego słynie? No Munchkin trochę pod tym względem jest, bo ma bardzo niejasne zasady i można się kłócić. Tak, i, na, i najważniejsza zasada gry Munchkin to jest, jeżeli jakaś zasada jest nieopisana, bądź jest niejasna, to właściciel gry decyduje o jej o. działaniu. Tak. Aż jestem ciekawy, jak w takim razie turniej w Mączkin. E tak, i Munchkin ma też na przykład coś takiego, że e, jeśli masz e, oficjalne pudełko na karty Munchkin, to na przykład masz plus jeden do rzutów przeciwko smokom, czy coś takiego, nie? Więc to jest takie... Okej, okay, super. Ciekawe. No dobra, ale to to wybiłem nas z tematu chyba tym pytaniem. No, czy ja wiem? Czy nie ja wiem, no zawsze jest spokój powiedzieć o czymś takim oddzielnym. Dobra, co teraz ja się wbijam ze swoim tematem? Przeczytajmy przy grach. Ja Niedawno no. zakupiłem świetną grę wydaną po polsku przez wydawnictwo Portal, mianowicie Eons End. Koniec mhm. eonów, koniec czasów, jakkolwiek by to tłumaczyć. Dobrze, że nie przetłumaczyli. Jest to kooperacyjna gra naszowa gra Karciana w mhm. której wcielamy się w od dwóch do czterech graczy, w których oni wcielają się w magów chroniących miasto przed bosem. Mhm. Ogólnie jest miasto Greyfold, które jest atakowane przez jednego z czterech potworów i chodzi o to, że trzeba mu nakopać do dół. Miasto ma 30 punktów życia, potwór ma około 70. Have fun, good luck. No tak. Przyczyłem sobie tę nazwę od razu w grafika w Google i jak zobaczyłem, co się składa w tym jednym kartonie, to, to, to już od razu mnie odrzuca ilość tego materiału skomplikowana ta gra, czy... Właściwie musisz mieć kogoś, kto ci wytłumaczy zasadę. Aczkolwiek... Mm bardzo miłe ze strony twórcy gry, że gra jest w taki sposób zapakowana, że kiedy otwierasz się po raz pierwszy to masz mini instrukcję mówiącą jak przygotować pierwszą rozgrywkę ponieważ karty już są ułożone w konkretnej kolejności i wystarczy a, tylko wypakować a, je z folii i położyć na stole a taka tutorialowa tak, op... rozgrywka, taka a, bardzo najprostsza proszę. ustawiona pod, pod to, żebyś wygrał Mhm. Z najprostszym bosem, tam z darowaniem kilku zasad, z wybraniem najbardziej optymalnych bohaterów na początku. Mhm. Mhm. Taki tutorial. To jest całkiem miłe, a potem jak Ci się spodoba, no to możesz grę kupić. A jak Ci się nie spodoba, to po prostu jej nie kupujesz, odsprzedajesz. Ale też na tyle fajne, że tłumaczy zasady każdemu z graczy, nie? No tak. Fajnym plot twistem w grze jest to, że tury graczy są niejawne, są losowe. W sensie jest talia tur, którą się tasuje z każdą rundą. W talii tur są dwie karty ataku potwora i po jednej mhm. karcie ataku magów. Nie? Mhm. I gracze zaczynają z, taki, z takim bardzo gównianą ręką, że tak powiem, z gównianą talią. I w trakcie gry y, kupują sobie potężniejsze czary i tworzą po prostu sobie swoją własną talię. Fajne jest to, że tali się nie tasuje, co oznacza, że tak naprawdę ustawiasz sobie karty po użyciu w taki sposób, żeby te najlepsze jak najszybciej się przyszły na rękę. Hmm. Tam nie ma, nie ma praktycznie tasowania kart. To ma rozkrywkę. Uh, no ja. Ostatnim razem, je grałem, to grałem półtorej godziny. No, czy takie potem. Hmm. To nie jest, to, nie jest szybka gierka, nie? To jest faktycznie dłuższe posiedzenie, na którym się spotykasz, żeby ewidentnie nakopać do dupy No hmm. Rozumiem. Ko Kooperacyjne są fajne. Um, to tak przechodząc, to ja chcesz chciałem w sumie powiedzieć o planszówce, która jest kooperacyjna. To jest pandemic, e, atak, który chyba to się nazywa, no ale pandemic, który będzie wszyscy, wszyscy, wszyscy będą wiedzieć, e, wiedzieli jak to znaleźć. E, to jest jakiś mod do gry pandemic, e, normalnie sprzedawany w wersji polskiej, e, który e, jakby polega na tym, że jesteśmy sobie jakimiś tam investigatorami i właśnie chyba dwie do czterech osób można w to grać. E, i generalnie polega na tym, żeby pokonać wielkich przedwiecznych. I Ja nie grałem tego oryginalnego Pandemika, natomiast ten jest, tego co zrozumiałem od kumpla, z którym graliśmy i który grał Pandemika. Jest to delikatnie uproszczona wersja, natomiast no, po prostu w klimatach Ktulu. I to jest trochę gra na liczenie, mimo wszystko. Pomimo, że ona jest planszowa i porusza się pionkami po planszy. To y, to jest gra trochę na liczenie, ponieważ y, z racji tego, że jest kooperacyjna, to trzeba robić to na zasadzie przejścia całego tury, no nie? Czyli okej, okay, to ja moimi trzema akcjami zrobię to, dam ci to, ty z jednej swojej akcji weźmiesz ode mnie to pójdziesz tam i zrobisz to i wtedy ty możesz zrobić coś tam i tak dalej, i tak dalej. Najgorsze w sensie, grach taka... gra kooperacyjnych jest to, że zawsze się znajdzie ktoś, kto chce być liderem i mówi wszystkim innym, co mają robić. No, a tutaj znaczy teoretycznie niby można być liderem, ale nie wiem, nam to akurat tak wychodziło w miarę sensownie. Gra jest taka, że pierwszą rozgry... pierwsze dwie rozgrywki myślę, prawie na pewno się upierdoli. Potem już jest, ale jak się ją rozgryzie, to nie jest bardzo trudna, Może, można ją sobie dodatkowo uprawniać. Zagraliśmy, bo tam są jakby trzy poziomy trudności i my graliśmy na tym takim najbardziej podstawowym. Z pięciu gier wygraliśmy dwie, czego jedną ostatnią przegraliśmy z, ze strasznie głupiego powodu niestety i no cóż... Ale to jest taka full kooperacyjna, czy kooperacyjna kontra jeden z graczy? Nie, nie, kooperacyjna full. W sensie to jest tak, że e, gracze kooperują się wykonując akcje, a z tam deku z kartami są odkrywane kolejne karty, które są akcjami potw potworów, tudzież e, jakimiś malwersacjami z tym, co się dzieje na stole po prostu. Rozumiem, bo widziałem to jak świdurki potworastów i myślałem, że może. Ktoś... Tak, tak, ale to jest tak, że jak odkrywasz, na przykład masz takiego potwora, który chodzi po planszy i jak dojdzie w konkretne miejsce, to dzieje się shit, no nie? I aha, aha, Po prostu, co, co turę każdego gracza, jest taki dek z kartami, gdzie pojawiają się nowi kultyści i, i jed, czasami w tych kartach jest pole, jest tam znaczek, róż potworem, no nie? I po prostu on się wtedy rusza. Mhm. No, yy, ogółem nie wiem, gra była całkiem przyjemna, yy, raczej, raczej prosta, tak naprawdę pomimo, że na pierwszy rzut oka tak nie wygląda, ale to jest raczej z tych prostych gier. No niemniej jednak przyjemna, ale wydaje mi się, że też tak nie można w nią grać naraz za dużo, bo się znudzi po prostu. Nie A to standard, tak standardowe dużo. pytanie ode mnie, ile trwa tak. rozgrywka? Yy, wiesz co... Na mniej niż godzinę spokojnie myślę, że bliżej tak 30, 35 minut. Oczywiście Aha, dłużej może. jak dopiero rozkminiasz grę, ale ogólnie to tak. Myślę, że coś jak 30 minut to jest Czyli e... też dobrze mieć kogoś, kto ci wyjaśni na początku zasady i... e, tak, bo my musieliśmy rozkminiać to sami i było niestety trochę trochę cyptolenia się z tym. Ale jest na przykład filmik na YouTubie, który dość sensownie tłumaczy zasady w 20 minut, więc spoko. Okej. Okay, okay. I po polsku. To, to, to dla mnie już prędzej. Jeszcze wracając do tej gry M, jakbyś mi powiedział, gdyby ten koniec Eonów był w wersji komputerowej, to polecałbyś to skupić, czy nie? Z tego co wiem, była chyba zbiórka na Kickstarterze. Żeby była, stworzyć. właśnie. Wiesz co, nie. Grałem w wersję tam pre-alpha. Mm -hmm. I to było takie zwykłe klikanie. Dużo więcej emocji ma się mimo wszystko grając przy stole. Jak tak, byś, tak. Jakbyś jest, chciał spróbować coś... to wiesz. przyjeć, nie? Jasno spraw. Dobra. Wracając do czego możemy przejść... jeszcze do pandemika Katulu. No. To pomijając te wszystkie typowo lovecraftowe gry, jak Horror w Arkham czy Mansion of Madness, no. to jeszcze jedna gra o Cthulhu mi się przypomniała, mianowicie Studium w Szmaragdzie, hmm. czyli y, gra, w której y, przedwieczni istnieją na Ziemi, Aha. A gracze wcielają się m.in. w Sherlocka Holmesa, albo w doktora Haida, albo ogólnie bohaterów XIX-wiecznej Anglii i starają się go wykurzyć. O, spoko. I są zombie. A, zombie. Koniec. Pytanie, czy można grać zombie. E, gracz chyba może stać się zombie. To, to, to super. Wyszukałem tego, to studium w Szmaragdzie, patrzę na planszę i wygonek Passions. Trochę tak. Znaczy nie mówię na pierwszy Znaczy tak, gra jest strasznie minimalistyczna, że tak powiem. Grałem w nią raz no. i to dawno, więc nie pamiętam, czy, czy była fajna, czy nie, ale tak mi się przypomniało, kiedy opowiadałeś o pandemii. Mm -hmm. Faktycznie ta plansza wygląda, jakby ktoś przerobił jakąś taką gierkę dla dzieci po prostu. tulu, tu syna i poprzeklejał tylko różne znaczki. Bardzo kolorowa. No, taka, taka specyficzna. Ale nie wiem, może, może gra będzie spoko? Hmm. Nie wiem, ja musiałbym pograć trochę w tę grę, bo jednak to trzeba... trzeba jakby... Zapraszam. Poko. Przyjedźcie oboje to rozpykamy jakiegoś potwora jako Magowie brałem. Pewnie. Bardzo chętnie Trzeba się zmówić. No. E, a ten. Um, życie Galaxy Tracker, taką planszówkę? Galaxy Tracker. Galaxy Tracker. E, e, chyba ciężarówką przez galaktykę, bo jest też polska wersja. A, tak, była swego czasu na promocji. E, ja ją polecam, w sensie ona jest bardzo fajna tam 3 plus osób, bo to jest taka... Bierz swój statek cargo i musisz przelecieć przez tam kawałek galaktyki walcząc z tym wszystkim, co się może stać i za zabierając jak najwięcej towaru. Bardzo, Czy bardzo to fajnie. jest papierowa wersja FTL-a? Nie, właśnie trochę pomyślę, niestety nie. Bo Niestety. tam każdą. To jest tak, że tam gra się na ileś rund, do, do każdej rundy konstruuje się statek od nowa. I to no, konstruowanie statków jest trochę takie, że musisz sobie popatrzeć, jakie elementy pasują do siebie, je złożyć, pamiętać, żeby mieć, gdzie zgarniać towary, gdzie trzymać e, ludzi, żeby mieć broń, żeby mieć silniki. Te, tego typu rzeczy, nie? I FTL to to nie jest, ale nadal jest to bardzo przyjemna gra i jeśli będziecie mieli okazję zagrać... Widzę, liczba graczy od dwóch do czterech, jak po, w, zacząłeś o tym mówić, to wydawało mi się, że to jest spoko gierka dla jednej osoby, nawet, żeby były jakieś karty losowe czy coś takiego. A, bo... Dla jednej osoby nie, bo tam musisz mieć rywalizację niestety. Aha, że rywalizacje są po prostu. Nie mam czegoś takiego, że przeżyj powiedzmy ileś rund przez Nie, Nie, bo FTL Nie, jest, bo to nie jest przeżyj, to jest zaruk jak najwięcej. Aha, aha, w ten sposób. No. No dobra, to jak jesteśmy przy giereczkach, czy ch chcecie przejść do jakiegoś swojego tego, bo ja mam dwie gry, o których ewentualnie chciałbym powiedzieć. Go ahead. Okej, okay. Border Kurwa Lands 3 jest zapowiedziane oficjalnie przez Gearboxa. Nie jest to Battle Royale, jest to po prostu więcej Borderlandsów i ja kocham i prawdopodobnie to jest jedna z tych niewielu gier, którą myślę, że kupiłbym na premierę i pewnie to zrobię. Natomiast... Czyli e, jednak nie, Tuka Games umie liczyć do trzech. E, znaczy, szczerze mówiąc, ja się spodziewałem, że oni trzymali to już od jakiegoś czasu, żeby pokazać, tylko może może teraz akurat mieli dobry, dobry moment, żeby to zrobić. Nie wiem, ale po samym e, tym trailerze e, lud, bo był najpierw... Jednego dnia był teaser, a następnego dnia był trailer. I na teaserze ludzie się obawiali, że no okej, okay, to są te postacie z Borderlandsów, ale oni zrobią z tego, kurwa, nie wiem, mobę, albo jeszcze gorzej Battle Royale i to będzie kolejna jakaś chujnia, która im nie wyjdzie. A na szczęście nie, na szczęście to są po prostu Borderlands 3, czyli więcej tego samego, co wcześniej, tylko bardziej. I absolutnie kocham to, że jest pistolet na nóżkach, który sam biega i strzela po prostu. Czy wiadomo, już jak rozwiązali problem trzeciego pistoletu na okładce? E, tak, zrobili inną okładkę. Na, zresztą na okładce jest bardzo... Ale ja też się zastanawiałem. Jako będzie trzymał trzecią rękę? Na przykład czyją? Albo będzie przy pomocy stopy. Tak, przy pomocy stopy. Sobie sobie głowę. Maluch, paluchem będzie sobie mhm. palochemę. Czy wy widzieliście ten trailer w ogóle? Mi tak mignął aczkolwiek ja nigdy nie grałem w Borderlands, więc. Yy, mm -hmm. No hype. Ja mam ten problem, że nie lubię przehypowanych rzeczy, więc czekam aż trochę ostygnie właśnie atmosfera i wtedy na pewno obejrzę. Ja już tak jak opowiadałem. Na piśmie ja kiedyś ściągnąłem niezbyt legalną wersję Borderlandsa, ale była zbugowana, więc i tak nie mogłem w nią pograć, więc.. No. Ej, generalnie. Jeśli nie. Nawet. To jest tak, jeśli lubicie strzelanki, Borderlands 2 są bardzo fajne, to jest jak diablo, tylko że FPS, więc naprawdę spoko. A jeśli nie lubicie strzelanek, a lubicie na przykład fajną historię, to Tales from the Borderlands, zrobione przez świętej pamięci Telltale Games, też jest bardzo spoko historią. Tylko tam jest trochę więcej smaczków z innych gier, więc to nadal jest spoko historia i nadal da się ją zupełnie ograć, tylko nie wszystkie smaczki złapiecie po prostu. Mm -hmm. Bo jeżeli dobrze mm, rozumiem, to... Borderlands to był taki, taka strzelanka z dużą ilością grindu, nie? Znaczy, mm, znaczy, i tak, i nie. To jest, to jest literalnie jak Diablo, w sensie mm, bie, biegasz, bijesz potworki, Wypada bardzo dużo broni, która jest tak losowo trochę generowana, zgarniasz co potrzebujesz, rozwijasz swoją postać przez jakieś tam skille i bijesz bossów. To jest w zasadzie tak jakby esencja Borderlandsów i grind grind jest jeśli chcesz to zrobić, jeśli nie chcesz to prawie, że go tam nie ma. Znaczy, chwilę grałem, to bym powiedział, że ma coś takiego właśnie, że są momenty, zwłaszcza jak nie jesteś dobry w strzelanki, że faktycznie musisz iść po trochę tam, na jakieś słabsze potworki jeszcze postrzelać i nabić sobie trochę tego poziomu. Mm -hmm. Ale ogólnie była bardzo sympatyczna gra. No. No, <laughs> Troszkę ja mi się powiedzmy. dłużył Borderlands 2 e, A grałeś z kimś? Nie. No właśnie, to jest gra, którą generalnie powinno się grać na bo bez koła jest taka, no jest okej, okay, ale nie jest aż fajna. To tak jak Diablo A. trochę. Diablo też się dużo lepiej gra na kołopie. A powiedz mi, nie ma tam z możliwości, bo oczywiście mam te problemy z netem, że no. grać po prostu na split screenie czy czymś takim. E, split screen jest na konsolach z tego co wiem. Ale.. A. W sumie oni coś, coś zapowiadali ze split screenem No, Dobra, to sobie A, podpędzę, bo tam screen PC... Jest jakaś opcja, żeby zrobić split screen'a na dwójce, na jednym PC. więc... Coś, ja, coś jest, ale jak? Nie wiem, szczerze mówiąc. To sobie dokładnie sprawdzę. Mhm. Może wrócę. E, dobrze, chcecie jakieś jakiejś grze powiedzieć? Właśnie nie wiem... mnie, że co, nie wyszedłeś od bez... razu na przykład z tematem, który tutaj ci zaz zaznaczam na, na pogrubiony. A. Dobra, czyli przejdziemy po prostu w stronę komiksów. Ja eee, akurat mamy trzy tematy o komiksach. To będzie akurat na odcinek. Eee, czyli Cthulhu Okiem Tanabego. Ano. Otóż udało mi się darwać w bibliotece domyśląskiej kilka komiksików autorstwa właśnie pana Tana Bego. Mm -hmm. Czyli spojrzenie na kto... jest on japońskim rysownikiem, który jest bardzo zafascynowany Lovecraftem. Praktycznie w każdym z tych tomików było parę słów, parę zdań właśnie wychwalających twórczość Lovecrafta i przepraszających, że Śmiał zilustrować coś tak dobrego. Też gość ma duże kompleksy z tym, że zawsze właśnie potem gdzieś, czy to czytałem w internecie, czy tam net w samych tych tomikach jest napisane, że kurczę, coś tam mógł zrobić lepiej, narysować w lepszy sposób. No ale wiadomo, jak to z Cthulhu, no właśnie. No tak. Znaczy, znaczy ja w ogólnie nie, nie lubię Tworzosi Lovecrafta. To też się rozumie, no z tym, że właśnie Lovecraft jest osobą, która pisze o tych wszystkich złych rzeczach w taki sposób bardzo opisowy, artystyczny. Znaczy mnie bardziej bolały te logiczne problemy Lovecrafta, takie szybka dygresja, jak na przykład choćby w horror w Danwich bodajże było to, gdzie ten człowiek-kozioł, już zapomniałem jak on się tam nazywał, no. Wyruszył na poszukiwanie nekronomikonu, fajnie, no. pojechał do pierwszej biblioteki w mieście, akurat była, bibliotekarz zwerszył pismo nosem i wysłał listem poleconym do wszystkich bibliotek tam w Nowej Anglii, żeby pochowali nekronomikony, bo jakiś dziwny typ jest zainteresowany ich czytaniem. Mm -hmm. I tak, wiesz, mm. kurwa, sekretna, tak, tak. sekretna księga Arabów, która tam zawiera prawdę o przedwiecznych i prawdopodobnie jest tylko jedna na świecie. I on wysłał list do wszystkich bibliotek w Nowej Anglii, czyli wszystkie biblioteki w Nowej Anglii miały swoją kopię Necronomiconu. Hmm. Hmm. Czy nie wiem, czy to nie było gdzieś w wiadomościach, że sam Necronomicon był jakby e, kopiowany, ale w tej wersji ocenzurowanej. Czyli w sumie jego kopie właśnie cenzurowane były gdzieś tam w z właśnie z tych księgach zakazanych czy czymś takim, nie? No ale rozumiesz o co mi chodzi, to jest trochę... To jest za... Rozumiem o co chodzi, e... o takie właśnie wyginanie w, w fabuły, nie? Trochę jest... jak w horrorach klasy B, gdzie uczniowie high schoolu wchodzą do biblioteki szkolnej Pytają o księgi zakazane, a pani bibliotekarka pokazuje taką starą, zakurzoną półkę, która wygląda jakby tam wiesz, 500 lat, nikt nic nie Bo, Może tam coś jest. Tak, e, widziałam, znaczy moja tam prapra -pra babcia, która też była bibliotekarką, powiedziała, że. Pamiętaj, że ona jest nie? nie? Znaczy jest tak Czasami Tylko czasami jemy po prostu e, ośmiornice na obiad. <śmiech> Ja, ja się bardzo nie dziwię też temu, że to właśnie świat Lovecrafta został wpisany tak mocno w RPG, ponieważ on, jego styl pisania jest taki bardzo właśnie RPG-owy papierowy. Mm -hmm, Czyli to żeby prawda. nie zamęczyć graczy, to takie już tutaj macie, tak, już znaleźliście w pierwszej bibliotece jakieś tam wskazówki i nie ma tam właśnie czegoś takiego, że no ewentualnie jest jakieś takie zdanie, że przez 5 lat szukałem myślę, usilnie jakikolwiek wskazówek i wreszcie A znalazłem... pójść, kurwa, do biblioteki. No, Każde. no, nieraz tak się dokładnie kończy. E, fakt, że sam jestem bardziej zaciekawiony tymi e, opowieściami gdzieś, e, gdzie właśnie nie ma tego w wątku jakby w przeszłościowego Lovecrafta, tylko bardziej się skupia na tym, że właśnie coś się dziwnego dzieje i ten bohater opowiada o tym, co się dzieje wokół niego i się nie zagłębia, że jakiś tam faraon A, kiedyś coś tam zrobił, nie? Moja ulubiona chyba historia Lovecrafta to jest e, Colors Przestworzy. Jest, e, to jest taka super, super opisowa historia, tego, że dzieje się po prostu coś dziwnego i nie ma tam właśnie żadnych takich miejsc na to, że, e, że ktoś ma książkę, która z jakiegoś powodu opowiada historię rzeczy, o których się ludziom nie śniło. no nie, Tylko po prostu dzieją się rzeczy, nikt tego nie rozumie i po prostu dzieje się shit. To jest takie spoko po prostu. Jeszcze powinna być taka babcia albo taki stary dziadek, jak u Stevena Kinga zawsze ten mądry murzyn. A to często są takie postaci, Steel, Steven King ma taką manierę w swoich książkach, że jak przewertujecie randomowe książki, to zawsze jest stary murzyn, który wie rzeczy. No, no, jest takie coś. No. I to to zawsze, coś... zawsze pod koniec książki on, co prawda, ginie, ale wcześniej podchodzi do głównych bohaterów i mówi: wręcz wiesz, takie, a nie mówiłem, a nie ostrzegałem. No tak, w sumie... E, jest gra. takie coś. I często jest też nawet właśnie w scenariuszach gdzieś tam od e, chaos, Chaosium e, tu właśnie, że to nawet widzisz gdzieś w opisie, nie, że to jest powiedzmy chociażby nie wiem czarnoskóry sprzedawca w jakimś sklepie, tak? I tak się okaże, że on był jakimś takim właśnie gościem, który wiedział rzeczy, nie? E, dobra, a wracając... E, co mogę powiedzieć o tych komiksach? E, no. Są ciekawe, powiem tak, jeśli ktoś się właśnie zastanawia, czy e, przeczytać Lovecrafta, czy się wgryzie w jego klimat, to mogą być dobrym zaczątkiem właśnie zaproponowanie komuś, żeby zaczął od tego, e, mm -hmm. bo są bardzo skrócone oczywiście on, historie. On rysuje po prostu to, co napisał Lovecraft, czy na podstawie jego twórczości tworzy własne, własne fabuły? E, tworzy praktycznie na podstawie tego, co zrobił Lovecraft. Czyli po prostu sposób... jestem w stanie kupić komiks opowiadający na przykład o horrorze w Arkham, albo o zgrozie w Dynwich, albo cokolwiek, albo tam. No na in przykład in cały, e, w z ten, Mention of, e, znaczy nie, of że, Mountain of Madness, z... Madness, o to ci chodzi? O Mountain of Madness, dokładnie. Czyli gór, w Górach Szaleństwa chyba. W tak, Górach tak? Szaleństwa, z dwa tomy komiksu praktycznie opowiadające tą historię, nie? Hmm? E, gdzieś tam powiem tak, no też nie jestem są, która przeczytała w, w tego Lovecrafta od deski od deski, ale gdzieś tam właśnie były opowieści, które bardzo dobrze kojarzę w stylu Dagona. Mm -hmm. Czyli bardzo krótkie tam chyba 10-stronicowego które też gdzieś na mniej więcej tych 10-15 stronach zostało zobrazowane. Hmm. Jest to o. bardzo fajne, powiem tak, jeśli ktoś nawet prowadzi właśnie. E, RPG i potrzebuje jakichś właśnie takich nie wiem, handoutów, obrazków, właśnie czegoś mm -hmm. do sesji. To też, jeśli zakupi ten, bardzo polecam sobie gdzieś tam właśnie zeskanować, e, zrobić kopię i wręczyć je graczom, bo bardzo dobrze oddana kreska, moim zdaniem, tego co pedal Lovecraft. To nie jest takie typowe, no bo myślimy, japoński autor to od razu myśli Manga. Jest bardzo mało mangowej kreski, bym powiedział, ewentualnie takie tak, bardzo właśnie widzę, dorosłe. ale bardzo, bardzo ładne jest to, co robi ten autor. Tak, jest duże skupienie na tłach, co też rzadko się zdarza, no a tutaj dużą rolę odgrywają, bo nieraz właśnie to coś wychodzi gdzieś tam właśnie no tak. z tła, to musi być dobrze to przedstawione, nie, takie nagle z białej kartki czarny potwór. Przeczytałem no, takie trzy tomiki z krótszymi opowiadami. Najdłuższym był chyba Ogar, który miał tam około 50 stron. Mm -hmm. I powiem tak, w tych krótkich formach się sprawdza. Czasem powiedziałbym, że yy, nie znając powiedzmy fabuły tego opowiadania głównego, trochę nie rozumiemy, czemu aka dalej fabuła poszła w ten sposób. Mm -hmm. Ale to też dobrze, bo zachęca do przeczytania oryginału i ten oryginał też otworzy przed nami jakieś ciekawe aspekty. Mm -hmm. Więc jak najbardziej polecam. Zwłaszcza no, jeśli gdzieś w bibliotece, czy ten to przynajmniej właśnie na próbę zobaczyć, czy, czy to jest to, co chcemy przeczytać. Okej, okay. myślę myślę, że sobie obczaję. Bo brzmi naprawdę spoko. I widziałem, że i, i Mateusz jakiś komiks przeczytał. Jak już jesteśmy w klimatach Katulu. I tego, że sam przedwieczny żyje pod wodą, to aktualnie chyba moje ulubione wydawnictwo komiksowe w Polsce, czyli Nostop od jakiegoś czasu wydaje komiks pod tytułem Głębia w oryginale Low. Jest to coś pomiędzy sci-fi a space operą dziejącą się pod wodą. Fabuła jest taka, że słońce wybuchło dużo wcześniej niż się ludziom wydawało, niż naukowcy obliczali. Kto by I, się spodziewał. Tak, i cała, cała społeczność ludzi, a przynajmniej ci, którzy przeżyli, ukryli się na dnie oceanów, tworząc swoje własne państwa, miasta. Każde miasto oczywiście, ponieważ nie miało zbyt dużo kontaktu z sobą, swoją własną ewolucję, kierunek technologiczno-ewolucyjny wyznaczyło, mhm. swoją własną politykę, przez co można je rozpatrywać na przykład jako osobne planety w takiej typowej space nie? Mhm. Akcja dzieje się któryś tam wiek pod wodą, kiedy zaczyna już faktycznie brakować wszystkiego na tych y, państwach, miastach mhm. i po prostu główna bohaterka powieści wyrusza w poszukiwaniu lepszego domu. No. Historia, pomimo tego, że dzieje się pod wodą, y, bardzo przypomina właśnie, ponieważ no, głębiny morskie są bardzo zbliżone przynajmniej w wyglądzie do próżni kosmosu. Mm -hmm. I to, że ludzie nie potrafią żyć ani w jednym, ani w drugim sprawia, że bliżej temu mimo wszystko do jakiejś tam sci-fiowej space opery, aniż do jakiegoś post-apo, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Do tego bardzo świetne rysunki, które są umieszczone w w tym komiksie, to naprawdę jest... Yy, kurde, brakuje mi już słów od gadania. Yy, dlatego przeczytam opinię z tyłu pierwszego tomu. Oniryczny styl grafik i subtelne pisarstwo idealnie oddają epicki smutek tej heroicznej opowieści. Mhm. Moje standardowe pytanie dotyczące komiksów, czyli czy to jest zakończona historia, albo czy zmierza ku jakimś końcowi? Wiesz co, nie wiem. Póki co tylko pierwszy tom. Wiem, że w Polsce wydane są cztery, aczkolwiek historia wydaje się być pisana jako zakończona. W sensie... Jeśli to jest właśnie widać gdzieś na początku, że to do czegoś może zmierzać... Wiesz, to... dopóki tam... Yy... Jeżeli bohaterka dojdzie do tego punktu, który jest zarzucony zaraz na początku powieści i będzie się działo coś dalej, to to będzie troszkę słabe. Ale jest przynajmniej jakiś taki checkpoint, do którego tak. możesz jako tak, czytelik. Jakiś taki pierwszy ran na pewno jest określony już na pierwszych stronach komiksu. Dobra. Ja tam postaram się rzucić wam jakąś grafikę z tego komiksu, żeby się Cię też zobaczyli, o co chodzi. Okej. Okay. Jako powiem tak, no może się okaże ignorantem tam w morskich przestworzy, ale bardzo mi się kojarzą te grafiki, jak tak sobie wrzucam, z, z Subnautiką. Nie wiem, czym jest Subnautika. Subnautika to taka gra, gdzie eksplorujesz pod, pod wodą, tak jakby? Tak, tam wylądujesz po katastrofie swojego statku kosmicznego i jako jeden z załogi przeżywasz i próbujesz odnaleźć innych. Inne tak. w sensie statki. mówiłeś o tym tak. ostatnio, tak, już, już kojarzę. Tak, no. tak, tak. I na co ten komiks jest bardziej nastawiony? Na taką grozę czy, czy historię? To jest raczej taka yy, przygoda. To jest bardziej przygodowy. Tam nie ma strasznych elementów, tam po prostu y, bohaterowie podróżują i natrafiają im się przygody. Mm -hmm. Przy czym już zaraz na początku komiksu następuje dosyć tragiczna rzecz, z której po prostu hafa była dalej, nie? I wszystko co się mm -hmm. dzieje później jest tak naprawdę konsekwencją tych wydarzeń z pierwszych stron pierwszego tomu. No tak. Dobra panowie, ja bym miał jeszcze jakieś 10 minut max, więc o czym jeszcze możemy powiedzieć? Up to you. Ty mówiłeś dzisiaj najmniej. No to komiksy, komiksami komiksy poganiają. To może o Gnacie parę słów. No. Gnat, czyli polski tytuł komiksu Bong. Możliwe, że znacie go bardziej z postaci bardzo charakterystycznych. Mhm. Mm Co wpiszecie to? To może Wam to coś powie. Często gdzieś właśnie widziałem tą postać, miałem te okładki i wydawało mi się, że to będzie coś w stylu tych starych komiksów, jak Fistaszki czy. Nie czy, nie, w sumie, nie, kojarzę w ogóle. nie kojarzycie. No dobra. Wydawało mi się, że to po prostu będą jakieś takie komiksy dla dzieci, takie w stylu paskowym, w tych antologii pasków komiksowych. No taki styl trochę gościnnego. Jakiś Mikołajów, no, no, no, coś no. takiego. Tak, no, bo tak. ten, coś... z tym Tygrysem. No właśnie też zawsze mi brakuje tego tytułu. Calvin o... and Hobbes. Calvin and Hobbes, dokładnie. To też właśnie wydawało mi się, że to będzie coś podobnego. I poniekąd tak, poniekąd nie. Pierwszy tom bardzo mi się spodobał, ponieważ był właśnie tak jakby paskami, ale bardzo dobrze połączonymi między sobą. Czyli są tam takie strony, które mogę po prostu pojedynczo komuś wysłać, żeby się pośmiał. Są takie gagi humorystyczne, bo to jest ogólnie komiks tak najbardziej humorystyczny. Opowiada o kuzynostwie Gnatów gdzie głównym bohaterem jest Chwat Gnat i razem z dwoma kuzynami Kancjuszem, Gnatem i, i, i, i teraz wtopa drugiego imienia zapomniałem Chichot Gnat mhm. zostali wygnani z Gnatowa ze swojego miasta, na początku nie wiadomo z jakiego powodu no i chcą tam wrócić no i oczywiście shit się dzieje, tak wpakowują się w coraz to większe tarapaty które na, w pierwszym tomie zostały tylko zaznaczone, a bardziej było skupienie się właśnie na tym humor, y, humorze zawartym w komiksie. Mm -hmm. I potem z tomu na tom coraz bardziej y, autor, czyli Jeff Smith, y, skupia się na tej fabule i stara się ją jakoś doprowadzić do końca. No i tu mógłbym sparafrazować ten ostatnio rzucony na naszym Discordzie by Inside Baseballowym komiks, że chciałbym przeczytać trylogię Gna ten Gnata, no to czytam trzy razy pierwszy tom, to żeby nie przyjść Matrixa. sobie zabawy. Tak. tak, tak. Ponieważ fakt moim zdaniem z tom na tom, mimo że fabuła jest cały czas w niej coś ciekawego, no to jednak jest pisana, powiedziałbym, trochę od niechcenia, trochę, po prostu za szybko. Jakby autor po prostu z terminami nie nadganiał. Kreska no. robi się moim zdaniem coraz brzydsza, no. Powiedziałbym, że coraz doroślejsza, ale w tym komiksie jest to wada, a nie zaleta. Mhm. Na przykład postać Zadry, czyli też jednej z głównych bohaterek, mhm. która jest człowiekiem. W pierwszym domie wygląda ślicznie, potem w każdym kolejnym wygląda coraz bardziej, jakby ktoś próbował z niej zrobić postać z Marvela. Co, co bardzo mi się osobiście nie spodobało. No i co mogę więcej powiedzieć? Smoki, kultyści ogólnie po prostu robi się z tego, z początkowego humoru o stworzonkach z lasu, po prostu mocny erpek. Hard fantazy i trzeci komiks, trzeci tom mam jeszcze do doczytania, bo też mówię, z jednej strony trylogia, z drugiej strony to jak z pierścień wcale, to nie jest y, trzy księgi, tylko dziewięć ksiąg w Polsce wydanych w, w trzech tomach. Mm -hmm. Mm -hmm. I mówię, no im dalej w las, tym, tym powiedziałbym gorzej, ale warto chociażby zacząć, bo niektóre paski są po prostu bardzo fajne zakątkę. do przejenia. Ogólnie a propos tego, co mówiłeś ze zmieniającą się kreską, bardzo mi to przypominało, jak swego czasu śledziłem komiksy o Hildzie. Kojarzycie Hildę? Hmm, Hilda, Hilda. Znaczymy. Taka dziewczynka w, niebieskim, w niebieskich włosach. Tak, tak. tak. tak no mhm. to pierwsze komiksy na, stworzone przez e, autorów wyglądają jakby ktoś po prostu zmusił to Jensen do stworzenia grafik y, muminkowych. W sensie wszystkie postacie wyglądają jak y, obrazki z, z muminków. Mhm. A potem z każdym kolejnym tomem coraz bardziej zaczynają przypominać to Netflixowe. No co powiem tak, nie widziałem, ale jeśli tak stwierdzisz to w no tak jest. No. Y ja Jest coś takiego właśnie, że ta ewolucja nieraz kreski jest bardzo negatywna w odbiorze. I o ile to jest właśnie gdzieś powoli wprowadzone, powiedzmy jak powiedz mnie, jako przykład można byłoby dać nawet, nie wiem, Simpsonów, tak? Mm -hmm. Gdzie jak coś się rozkłada, to unowocześnienie na 20 sezonów, no to już tak człowieka nie boli pod warunkiem, że nie zacznie od nowa oglądać. <grym> tak. To, to tak jak trzy tomy praktycznie, powiem tak, możliwe inaczej to ludzie odbierali, bo to zapewne w jakimś cyklu miesięcznym Gnat został wyda był wydawany. Mhm. Mm na początku jeszcze w ogóle był czarno-biały. Kolor dopiero pojawił się po jakichś 10 latach, po prostu było rekoloryzowane. -re mhm. To może aż tak to się nie rzucało w oczy. A tutaj po prostu, no. Fakt, że szybko czytam komiksy, nie skupiam się za bardzo na kadrach, więc tym bardziej właśnie ze strony na strony widziałem coraz bardziej pogłębiające się te negatywne cechy. Mhm. No ale w wolnej chwili dokończę ten trzeci dom i, i, i mam nadzieję, że przynajmniej historia będzie udana na samego punktu. Okej. Okay. Do obczajenia. Dobra, tutaj jeszcze patrzę na to, co przygotowałeś i szczerze, intryguje mnie 20th Century Boys. Taki. Jakbyśmy 20 mogli 20 Century się zakończyć. Boys. Dobra, to na szybko. O, powiedziałbym na szybkości, aczkolwiek temat jest bardzo złożony. Tamem, czy ty kojarzysz ten komiks? 20th Century Boys, Nidzei Seiki Nie, Nie, nie, nie. Przynajmniej nie tak na pierwszy rzut oka, czy, czy. Jest to jeden z komiksów nauki urasały, znanego z takich też tytułów jak A, dobra, Monster. Dobra, mhm, dobra. już jak zobaczyłem, to już trochę więcej. Dobra. razu... Od razu mówię, jest to komiks długi, jest to jeden z no. tak zwanych tych japońskich tasiemców, ciągnie się przez ponad 20 tomów. I historia też jest złożona, ponieważ jest rozłożona w czasie. Tak jak tytuł zapowiadałem, jest to historia chłopaków, którzy urodzili się, mniej więcej wychowywali się w latach 60 dobrze mówię, tak, że przed tym właśnie zmianą wieków, tak, w latach 90. już mają te 30-40 mm -hmm. lat. Eee, co mogę o tym powiedzieć, że powiem tak, nie chcę spoilerować, mm -hmm. a komiks Ale jest bardzo zły. Dzieje się shit. Eee, jest trochę w tym komiksie efektu motyla, czyli w zasadzie, mm -hmm. tak jak mówiłem, tam są trzy chyba, a może nawet cztery ścieżki czasowe. Mm -hmm. i już druga jest wprowadzona bardzo szybko, pokazuje właśnie, jak te lata 90. są uzależnione od ich wyborów w latach 60. Mm -hmm. Czyli w zasadzie głupie, troszkę to by przypomina Tales from the Loop, bym powiedział, czyli właśnie tam coś się dzieje, w latach 60. coś, co wydaje się zupełnie dziedzinadą, tak, jakimś tworzeniem sobie, ktoś tworzy pamiętnik jakiś, ktoś rzuca jakiś pomysł, a potem w latach 90. okazuje się, że ktoś inny to podchwycił i faktycznie zrobił coś takiego. Efekt motyla. Mm. Tak, taki efekt motyla właśnie, przy czym nie mają jakby tego dostępu do tego, co działo się wcześniej, więc tylko mogą sobie przypominać, co czasem jest to takim przeginaniem moim zdaniem. To jest też charakterystyczne nieraz dla komiksów japońskich, że jak nie wiadomo co, jak wytłumaczyć, no to tłumaczymy to amnezją. No to tutaj też jest, powiedzmy, że kim może być ten złodupiec, co będzie dalej, to nie pamiętają, bo przecież oni to tam wymyślali 30 lat temu, no to skąd mogą wiedzieć. No, tak. Co jest na przykład, no jak sobie wrzucicie Twentę w no to jest nawet ten symbol, który no w zasadzie, powiem tak, jakbym był dzieciakiem coś takiego narysował, to mniej więcej pamiętał później, tak, że to, tak, to jest, z ja jestem autorem, coś tak. takiego. A tutaj nie, kompletnie nikt nic nie kojarzy, nawet nie wie skąd to się wzięło, po prostu było. E, I w zasadzie co? No, jak to komiksy nauki urasały, trzeba było ratować świat przed złem. Mm -hmm. Zło jest ukryte do samego końca. E, co mi się podoba, e, jest tu wiele aspektów, które można gdzieś wcześniej rozkminić. Czyli na przykład. E, Kurczę, czy to będzie spoiler, czy nie? Spoiler, staram się tak trochę lawirować. E, jeśli chodzi o jedną ze złych postaci, można ją gdzieś wcześniej e, wyczaić. wymyślić. Wyczaić, tak? mm -hmm. Jeśli się, zwłaszcza jeśli się uważnie czyta, ogląda właśnie gdzieś kadry, tak, widzi co się dzieje, no to są, e, to nie jest taki właśnie Sherlock Holmes. Nie? Tutaj jednak e, w, czytelnik jest w stanie ogarnąć niektóre rzeczy. Mhm. Mm Niektóre bardziej, niektóre mniej. Bardzo mi się podoba sposób rysowania rozwoju tych postaci w czasie. Czyli to, jak wyglądają w latach 60., potem 90., potem niektóre z tych postaci w jeszcze kolejnych latach. Podoba mi się, że one są właśnie wprowadzane gdzieś tam jako na początku nieznane postaci właśnie w tej przyszłości. Mhm. I też nieraz tak, że nie można skminić, kto to jest, a czasem także można. Nie? że są właśnie nawiązania od tego, jak wyglądały kiedyś, ale to trzeba być faktycznie uważnym czytelnikiem, żeby poznać właśnie po cechach charakterystycznych. Co mi się bardzo podoba, bo to potem już gdzieś tam przy dziesiątym tomie pojawia się gdzieś tam postać z tego drugiego tomu, jest takie klaśnięcie w ręce, jest to a faktycznie, nie no, można było poznać po tym, a po tym. No tak. To jest spoko, to lubię takie... takie jest. Rzeczy. Fakt, że trochę się dłuży ten komiks, mógłbym powiedzieć, że składa się z takich dwóch etapów, Czyli można zakończyć po tym pierwszym etapie. Tylko teraz właśnie nie przytoczę i gdzie on się kończy w tym momencie. Bo jest tam powiedzmy tak, wtedy jakby rozwiązanie wszystkiego, ale się okazuje, że jest coś jeszcze za tym jednego. I, i, i trochę powiedziałbym dla znających temat jak w defnocie. Mhm. Czyli że to kończy się jedna część, i jest ta druga i nie wiadomo, czy jest w sumie konieczna. Czaję, czaję. No to niestety jest. No ja, ja uważam, że druga robię. część była konieczna w Death Tak, mi się wydaje, że była może nie tyle konieczna, co trochę Wydział wymuszona. Także wymuszona, no. znaczy, oczywiście postacie, które się tam pojawiły, były kompletnie z dupy, ale e, potrzebne było zakończenie, jakie, jakie by było. Nie? Zakończenie było potrzebne, ale mogli to zrobić lepiej. Mogli to też zrobić gorzej. Z dużych wad powiedziałbym, że sama właśnie końcówka. Ona mi bardzo przypominała mm, może nie zasłużenie, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale Matrixa. Czyli to było już takie jumpowanie szarka i w zasadzie robienie wszystkiego, bo pominięcie logiki, nie? To się musi po prostu epicko skończyć. Ach, jumpowanie szarka to jest taki dobry ten, e, jak się mówi? Em, określenie? Określenie, tak. No tutaj... Bo nie znam Google. To, to było chyba związane z jakąś brazylijską telenowelą. Tak, tam gdzie... chodzi o to, że w momencie, kiedy jakiś serial albo coś traci, e, traci popularność, to trzeba robią jakiś taki randomowy shit, który ma mu po prostu przywrócić e, popularność samym tym, że jest po prostu dziwny i nie pasuje zupełnie do tego, co się, co się tam wcześniej mm -hmm. działo. Okay. I to faktycznie chodziło o coś tam w jakiejś że tam coś, nie wiem, motorówką przez tego rekina przeskoczył, z tak, takiego tak, tak no, odczyta. dlatego e, to, jump to jak zabójstwo Rysia, tego wiczacza, jak mu tam było w planie. Że wszyscy o tym mówią, nie wiadomo po co, nie? No. Okay. I tutaj też na sam koniec właśnie było takie moim zdaniem z jednej strony wydłużali niektóre rozmowy i ten aż do przesytu, znaczy wydłużali, wydłużał autor, a niektóre kwestie były tak bardzo w zasadzie na szybko zrobione, że ten ostatni tom to jest już taki chaos i w zasadzie wszyscy wiedzą jak to się skończy, A nie wiem, no chociażby główny bohater, który powraca w zasadzie nie wiadomo skąd, oczywiście pytanie, że co on gdzie robił, no to amnezja, nie wiedziałem, że w ogóle coś się dzieje. No, standard. Tak, i nagle niczym no, jakiś zbawiciel tak w zasadzie prowadzi zupełnie randomowych ludzi, ludzie się do niego dołączają do, do pewnego miejsca, i w zasadzie bez żadnej walki, czy coś pokonuje złego, no że tak powiem, tym Nakama Power. Siłą przyjaźni, tak, nie? Czy tam... tam. Zachwytu, bardziej bym powiedział, w tym przypadku. Ale sam tytuł jest bardzo fajny, moim zdaniem. Warto przeżyć. chociażby mówię, jeśli ktoś lubi klimaty właśnie typu Stranger Things... Które też mi ostatnio... Mimo, że samego Stranger Things nie oglądałem, przyznaję. Poczekam, aż będzie anime po polsku. <grym> mm. Jeśli chodzi o 20th Century Boys, to właśnie też się zdziwiłem, że to animacji chyba nie posiada, a to jest jednak już leciwe. Ale wiesz, bardzo dziwne rzeczy nie posiadają animacji. Siren nadal nie posiada animacji, nie wiem, ta, Jotsuba to nadal nie ma animacji, więc z jakiegoś powodu niektóre rzeczy po prostu nie mają animacji. Tutaj bardzo możliwe, dlatego, że po prostu ludzie bali się podejść do tematu, bo ile na przykład autorstwa tego samego Monstera. Mm -hmm. No to jest to jednak historia liniowa jakaś, tak? Gdzie no. do nich podejść, to tutaj to przeplatanie tych wątków, mm -hmm. ta konieczność pamiętania o wszystkim, coś się tam działo, mogłoby być trochę jednak przytłaczające dla, dla osoby, która by się chciała tego podjąć. Ale może teraz właśnie na fali tych właśnie popularności tego, jak to byliśmy gówniakami w latach takich a takich, to może ktoś jednak podejmie się do tematu. Może. No i chyba tyle bym powiedział. Okej. Okay. No to... Hmm. Dużo zachwycających postaci bym powiedział. Bardzo podoba mi się aspekt tego, że właśnie jak tam jest taki aspekt tego, że powiedzmy, okej, okay, musimy w takim razie złączyć się w jakąś ekipę i to załatwić, to nie ma często właśnie takiego wymuszonego, że tak, wszyscy idziemy, tylko niektórzy takie, sorry, mam rodzinę, mam coś tam. I, i, I jest właśnie pokazane to ich takie też ludzkie podejście do tematu, że niektórzy dopiero gdzieś później właśnie przez jakieś takie, nie wiem, powiedziałbym podziemne bojówki się włączają w tą historię, niektórzy mm -hmm. do samego końca wolą żyć w spokoju. Mm. No nic, będę miał na Będziemy... uwadze, jeżeli tylko pojawi się animacja, to... Ja myślę, że sobie obczaję. no. Polecam. A albo przynajmniej przejrzeć właśnie pierwszy czy drugi tą właśnie tą historię z lat 60 jako tą właśnie mm -hmm. przy, przyjemną jeszcze, bez tej jakiejś tam rozwałki kompletnej. No, a się spodoba. No spoko. Myślę, myślę, że też sobie obczaję w takim razie to. Będzie co czytać po drodze do pracy. Dobra, to ja bym musiał już się powoli... No spoko. No tym optymistycznym akcentem, myślę, że kończymy. Tak. Myślę, Mówi że i do że Was trzej. E, manieszy, Nie, bo, trzej Muszki też. Dodawcy... <głos> Nie, niech to im wystarczy o ta. Do tak, tego no. razu. E, cześć, dzięki. No, szymanko. Dzięki. Jeśli gdzieś to wrzucisz, to pozdrowienia dla słuchaczy. Pozdrowienia jeszcze raz dla Dziany za to, że ma cierpliwość nas słuchać. Tak, pozdro. Tak, niech pisze, czy w ogóle coś z tego, co omawiamy, przejrzała, obejrzała, przegrała no. i tak dalej. Tak, tak, więc jeszcze wielkie dzięki za to, żeśmy się dzwonili i na razie. Tak, pewnie. Zawsze na jest razie pa. dogadać. Pa.